Objawienie świętego Jana, rozdział 16. I słyszałem głos wielki ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię I pojawił się zły i szkodliwy wrzut na ludziach, którzy mieli znamie dzikiego zwierzęcia i którzy oddawali pokłon obrazowi jego i drugi anioł wylał czaszę swoją w morze i stała się krew jakby umarłego i wszelka istota żywa umarła w morzu. I trzeci anioł wylał czaszę swoją na rzeki i na źródła wód i stały się krwią. I słyszałem anioła wód mówiącego, sprawiedliwy jesteś panie, któryś jest i był i któryś święty, że tak osądziłeś. Ponieważ krew świętych i proroków wylewali, dałeś im też pić krew, bo tego są godni. I słyszałem ołtarz mówiący, tak Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Twoje. I czwarty anioł wylał czaszę swoją na słońce i dano mu moc palenia ludzi żarem ognia. I byli popaleni ludzie żarem wielkim i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami i nie upamiętali się, aby dać mu chwałę. I piąty anioł wylał czaszę swoją na tron dzikiego zwierzęcia, i stało się królestwo jego zaciemnione, i gryźli języki swoje z boleści, i bluźnili Bogu Niebieskiemu za boleści swoje i za wrzody swoje, i nie upamiętali się w uczynkach swoich. I szósty anioł wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat, i wyschła woda jej, aby zgotowana była droga królom od wschodu słońca. I widziałem z ust smoka i z ust dzikiego zwierzęcia i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy podobne do żab. Są to bowiem czyniące cuda duchy diabelskie, które wychodzą do królów ziemi i całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę owego wielkiego dnia Boga Wszechmogącego. Oto idę jak złodziej, błogosławiony, który czuwa i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejsce, które zowią po hebrajsku Armagedon. I siódmy anioł wylał czaszę swoją w powietrze i wyszedł głos wielki ze świątyni niebieskiej od tronu mówiący Stało się. I stały się głosy i gromy i błyskawice i stało się wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd są ludzie na ziemi, takie trzęsienie ziemi tak wielkie. I zostało miasto wielkie na trzy części rozerwane, i miasta Pogan upadły, i Babilon wielki wspomniany został przed Bogiem, aby mu dał kielich wina zapalczywości gniewu swego. I każda wyspa zniknęła i góry nie zostały znalezione. I wielki grad, jakby centnarowy, spadł z nieba na ludzi, i bluźnili ludzie Bogu z powodu plagi gradu, bo plaga jego była bardzo wielka.